Mega Głos. Problemy z głosem, część pierwsza. Dzień dobry, cześć. Dawno mnie tu nie było, ale dla stęsknionych mam przyjemność zaprezentować nowy, czternasty odcinek podcastu Mega Głos. Długo myślałam nad tym, co zrobić z podcastem. Nagrywać, nie nagrywać, zrezygnować, czy zmienić jego formę, no i... Padło na to ostatnie, to jest jeszcze jedna próba mojego podcastowania. Długo się udawało, no ale potem różne rzeczy spowodowały, że przestało się udawać. Skąd ta długa przerwa? No, podcast zaczęłam nagrywać marząc o pracy w radio. Gdy pracę tę dostałam, podcast strzedł po prostu na dalszy plan. Bo ci, którzy mnie znają, wiedzą, że pracuję głosem na co dzień. No i w związku z tym nagrywanie, obrabianie i gadanie do mikrofonu mam na co dzień. Stąd brak zapału yy, i odkładanie tego na potem. Po prostu po całym dniu spędzonym przed mikrofonem i komputerem przy montażu dźwięku człowiek chciałby czasem porobić coś innego i dlatego odwlekałam to i zwlekałam z nagrywaniem kolejnego odcinka, yy, chociaż nawet jeden nagrałam, ale po przesłuchaniu stwierdziłam, że nie, no po prostu nie da się tego wypuścić, yy, bo ani nie brzmiało to dobrze, ani nic mądrego nie mówiłam, a czasem jednak mi się to zdarza. No i z projektami i z zapałem często tak to jest, że przychodzi i odchodzi nam ten zapał. Ważne, że wraca i że jesteśmy w stanie się zmotywować do tego, żeby robić kolejne rzeczy i się nakręcać. Nie jest tak, że nie chciałam nagrywać tego podcastu, ale jego przygotowanie też wymaga jednak trochę czasu, a ja po prostu ostatnio wolałam poświęcić ten czas na inne aktywności i przyznaję się do tego bez ogródek. Więc musiałam przemyśleć sobie, czy w ogóle chcę kontynuować swoją przygodę z podcastem. No i wiecie co? Przemyślałam, a pomogliście mi w tym wy. Otóż zajrzałam na YouTube'a, gdzie jeden z moich odcinków osiągnął ponad tysiąc odtworzeń i wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest jakoś bardzo dużo i wiele, ale dla mnie to jednak było coś. Mm, nigdy nie chciałam być YouTuberką, a ta platforma służy mi raczej jako, jako uzupełnienie strony i Facebooka, ale od Odcinki podcastów stawiam również na YouTube'a. Poza tym kilka osób przez YouTube'a właśnie mnie znalazło i okazało się, że wynikła z tego fajna współpraca, więc mało bo mało, ale pojawiam się i tam. Przy okazji zapraszam też na stronę i na fanpage'a mega głosowego. A teraz, konkret, czyli co wymyśliłam w kwestii podcastu mega głos, Ponieważ odcinek, który zdobył więcej wyświetleń niż wszystkie dotychczasowe dotyczył problemów z głosem, a konkretniej z chrypką i suchością w gardle, dotarło do mnie, że temat problemu z głosem może Was zainteresować, no i interesuje Was i jednocześnie jest to na tyle istotne, że właśnie to będzie tematem kolejnych podcastów. No to zacznijmy. Problemy z głosem, część pierwsza. No to właśnie zaczynamy... Problemy z głosem, część pierwszą. Kiedy spotykam się z Wami na warsztatach i szkoleniach, często pytacie mnie o to, jak radzić sobie z problemami z głosem. Te problemy są różne. Czasem są to drobne rzeczy, czasem nieco bardziej złożone i niestety skomplikowane. Dzisiaj zajmiemy się dwoma zagadnieniami. Sporo osób zwraca się do mnie bowiem z pytaniem o to, jak wzmocnić głos. Mówią albo piszą do mnie, że ich głos jest Słaby, delikatny, no i właściwie gdy mówią, to albo ich nikt nie słucha albo ich nikt nie słyszy. I pierwsze, co przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy taką osobę lub ledwo ją słyszymy, no to, że jest nieśmiała, czasem myślimy sobie też, że jest zmęczona. I faktycznie, siła naszego głosu na pewno może zależeć od zmęczenia i zależy, i wcale nie jest to takie proste, żeby ukryć zmęczenie w naszym głosie, ponieważ nasz głos nie jest jakimś tam osobnym organem, który Pracuje. On jest połączony z naszym ciałem. Dlatego poza samym głosem warto również zadbać o sam organizm, nasz cały. I o to, aby w sytuacjach, gdy potrzebujemy używać głosu, nasze ciało również było wypoczęte. A skoro mówimy już o ciele i o tym, że dobrze jest, kiedy jest wypoczęte, bo wtedy na pewno nasz głos brzmi lepiej, to powiedzmy też o głowie. Nie da się ukryć, że nieśmiałość i nasza osobowość również może wpływać na to, jak brzmi nasz głos. Na to jednak jest sposób, tak samo jak na ogólne wzmocnienie naszego głosu. Podstawą jest dbanie, dbanie o głos. Jeżeli mówimy o tym dbaniu, o nasz głos, to mam tu na myśli przede wszystkim wzmacnianie go poprzez ćwiczenia. Ćwiczenia głosu i docieranie do naturalnego mówienia wymaga trochę czasu. Nie oszukujmy się, tak jest ze wszystkim. Jeżeli chcemy osiągać efekty, potrzeba czasu, determinacji, wytrwałości, no i oczywiście twojej systematycznej pracy, bo przecież samo się nie zrobi. Praca nad głosem składa się z wielu elementów, o czym często wspominam na blogu oraz na swoim Facebooku. Piszę też o tym, że głos to nie tylko struny głosowe i krtań, to o wiele więcej. Tak jak wspominałam, głos to nie jest osobny organ, Cały człowiek jest instrumentem głosu, dlatego liczy się wszystko, co mamy, i ciało, i głowa, i struny głosowe. Warto też uświadomić sobie, że każdy głos jest inny. To bardzo ważne, tak jak każdy z nas jest wyjątkowy, a co za tym idzie, u każdego proces rozwoju głosu e, będzie przebiegał inaczej. To też trzeba mieć na uwadze. Wróćmy jednak do problemu zbyt słabego lub cichego głosu. Gdy głos jest słaby i cichy, słabnie też nasza pewność siebie. Mówiąc w ten sposób, męczymy słuchaczy i często narażamy ich też na nadmierny wysiłek, ponieważ jeżeli mówimy za cicho, to zmuszamy ich do wsłuchiwania się i nadmiernego skupienia. No, możemy też doprowadzić do sytuacji, gdy komunikat zostaje zaburzony, tak mówiąc, językiem naukowym, bo po prostu nie zostaje zrozumiany. Sami też takim mówieniem możemy być wyczerpani. Jeżeli chcemy wzmocnić nasz głos, to powinniśmy skupić się na tym, aby go lepiej poznać i często przestać się go bać, bo właśnie ten strach przed naszym głosem też jest przyczyną yy, zbyt cichego mówienia. Jeżeli poczujemy się pewniej z naszym głosem, to będziemy też mówić pewniej, a co za tym idzie głośniej. I tak jak pięknie kiedyś napisałam wzmocnij swój głos, a wzmocnisz siebie. Poznajemy głos poprzez ćwiczenia i pracę nad nim, to już mówiłam. Niektóre z tych ćwiczeń znajdziecie na moim blogu, a po więcej zapraszam do siebie na warsztaty. A jeżeli nie macie problemów ze śmiałością, ale chcecie, aby Wasz głos był mocniejszy i dźwięczniejszy, najlepiej popracować nad... Oddechem. Oczywiście wszystkie elementy pracy głosem są istotne, ale jeżeli nie macie problemów ze śmiałością, ale chcecie, aby wasz głos był mocniejszy, warto skupić się nad pracą, nad oddechem i nad tym oddechem popracować. Oczywiście wszystkie elementy pracy głosem są istotne, ale emisja głosu Oddech to klucze do tego, aby mówić pełniejszym, mocniejszym, no i mega głosem. Druga kwestia, którą chciałam dzisiaj poruszyć, to zbyt głośne mówienie. I tutaj mamy dwie kategorie ludzi. Jedni zdają sobie sprawę z tego, że mówią za głośno, a drudzy nie mają o tym pojęcia. Zawsze powtarzam, że świadomość to połowa sukcesu, a nawet jeżeli nie połowa, to na pewno duża część. I przyznaję, że nie spotkałam aż tylu ludzi, którzy chcą mówić ciszej, co tych, którzy zgłaszają się do mnie z problemem słabosłyszalnych dźwięków. No ale jednak zbyt głośne mówienie też nie sprzyja rozmowie, nie sprzyja też prezentacji, tak jak zbyt ciche i jednak jest problemem. Zbyt głośne dźwięki, za mocne, zbyt donośne, zbyt ostre bywają nieprzyjemne dla ucha i dla naszego rozmówcy lub słuchacza. Mogą więc nadwyrężać ich słuch, mogą powodować zaburzenia w komunikacji i, i nie są wskazane. Zbyt głośne mówienie może też niszczyć ludzkie relacje, bo pokrzykiwanie, wyrażanie ciągłej irytacji, złości, czy też ton głosu, który prowadzi do głosu, jak wiemy, nie tworzy dobrych warunków do zbudowania porozumienia. Takie właśnie symptomy głośnego mówienia nie są też dobrym sposobem na przekazanie istotnych treści. No i tutaj, tak jak w przypadku słabego głosu, potrzebne jest poznanie i odkrycie swojego głosu oraz kontrola. Im więcej wiemy o swoim organizmie yy, i o swoim głosie, tym lepiej jesteśmy w stanie go kontrolować. Co ciekawe, mówić ciszej jest trudniej niż mówić głośniej. W świecie muzyki dźwięki ciche i delikatne, czyli piano, także sprawiają problemy. Choć wydaje nam się, że ciszej powiedzieć czy zaśpiewać jest o wiele łatwiej, yy, to prawda jest taka, że aby wydobyć dźwięk zgodnie z naszą intencją, trzeba nauczyć się doskonałego opanowania swojego instrumentu, no i przede wszystkim trzeba z nim współpracować, więc tej współpracy z nim też musimy się nauczyć tak, aby nasz głos mówił i robił i zachowywał się tak, jak tego chcemy. W mniejszym stopniu, ale może tak być, przyczyną zbyt głośnego mówienia jest często brak kontroli wydychanego powietrza, napięcia mięśni i niedomagania artykulacyjne. Ponadto zbyt głośne mówienie może oznaczać też problemy ze słuchem i to jest bardzo ważne, bo do tego dochodzi hałas, który również zmusza nas do podnoszenia głosu. Próbujemy wtedy go przekrzyczeć, ale jeżeli mamy podejrzenia, że jakieś problemy ze słuchem się pojawiają, to warto to sprawdzić. Problemy mogą być również nadmierne emocje oraz brak kontroli nad nimi. Złość, gniew, ekscytacja to są emocje, które powodują, że głos nam się podnosi, często robi się wyższy, no i niestety właśnie wtedy robi się głośniejszy. Tak samo jak w przypadku zbyt cichego mówienia istotny jest nasz charakter oraz temperament. One tutaj po prostu odgrywają rolę. Zauważcie, że osoby, które pragną zwrócić na siebie uwagę, mówią właśnie głośno, chcą dominować nawet głosem i pokazać koniecznie swoją pewność siebie. Także jeżeli ktoś na siłę chce właśnie zaprezentować, jaki to on jest pewny, no to często też mówi za głośno. Głośne i niekontrolowane mówienie obciąża krtań. To może prowadzić do problemów z mówieniem oraz chorób krtani. Warto mieć to na uwadze. Ponadto nikt nie chce współpracować z osobami, które nieustannie krzyczą zamiast mówić. I tutaj też należałoby się zastanowić nad tym, czy nie mówimy przypadkiem zbyt głośno. Jak zacząć mówić ciszej? Na początek warto się nagrać. Tak samo jak w przypadku cichego mówienia. Można poprosić kogoś o ocenę, można poprosić o ocenę znajomych, rodzinę albo najlepiej trenera głosu. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje zbyt głośne mówienie może być spowodowane przez pogorszenie się słuchu, to koniecznie to Zbadaj. Dobrze jest też ograniczać mówienie w głośnych miejscach. I to jest uwaga ogólna, nie tylko dla tych, którzy mówią zbyt głośno. Po prostu nie nadwyrężajcie swoich głosów. Nie warto. Jeżeli mówicie do mikrofonu, możecie też zapisać się na warsztaty mikrofonowe, to na pewno da Wam pewnego rodzaju świadomość tego, jak brzmicie. Chociażby dlatego, że zakładacie wtedy słuchawki na uszy i słyszycie się mówiąc do mikrofonu. To może być dla niektórych pewien szok, ale zaufajcie mi, to naprawdę pomaga w poznaniu swojego głosu oraz możliwości tego naszego pięknego mega głosu. Jeżeli masz zaufane osoby, poproś je, aby dali Ci znak, gdy mówisz zbyt głośno. Będzie Ci wtedy łatwiej kontrolować, bo jeżeli taki znak dostaniesz, to od razu będzie to dla Ciebie sygnał, żeby zmienić swój ton i nieco zejść z tego wysokiego Poziomu. Można też zapisać sobie w notatkach lub w widocznym miejscu, gdy prowadzimy na przykład prezentację. Nie mów zbyt głośno. Wtedy spojrzymy na ten napis i na pewno w głowie zaświta nam e, taka myśl. Oho, chyba powinnam lub powinienem nieco zejść z tonu. Co jeszcze możemy zrobić? Ćwicz mówienie. Yy, ćwicz mówienie w ogóle i ćwicz mówienie ciszej, niżej i wolniej. Jeżeli sami dobieracie sobie ćwiczenia, to zwróćcie koniecznie uwagę na umiejętność opierania głosu na oddechu. Yy, ważna i istotna jest też sprawna artykulacja, rozluźnienie wszelkich napięć, yy, no i zablokowanie na poziomie krtani. Yy, z głosem nie ma żartów, dlatego warto zawsze pomyśleć o spotkaniu z trenerem głosu. Zapraszam przy okazji na zajęcia do mnie i na warsztaty, a więcej informacji znajdziesz na stronie www.megagłos.pl Com. Zapraszam do wspólnej pracy nad głosem i wymową, no i do odkrywania oraz poznawania waszych głosów. Dzisiaj to już wszystko w tym odcinku podcastu, 14 odcinku, który po wielu miesiącach przerwy udało mi się nagrać. Mam nadzieję, że będziecie słuchać chętnie, możecie przesyłać go dalej i zapraszać znajomych do obserwowania strony, do obserwowania i subskrybowania tego podcastu. Liczę też na to, że był dla was pomocny. Mocny ten dzisiejszy odcinek i przy okazji zachęcę Was do tego, aby zadbać o swój głos, bo na tym najbardziej mi zależy, żebyśmy, żebyśmy wszyscy dbali o swoje głosy, bo to po pierwsze nasza wizytówka, a po drugie często zapominamy o tym ważnym instrumencie. No to co? To już koniec tego czternastego odcinka. Tak jak mówiłam, kończymy na dzisiaj. A w następnym odcinku, który mam nadzieję już niedługo i nie po tak długiej przerwie, powiem o głosie zbyt wysokim i zbyt niskim oraz o głosie dziecinnym. Taki mam plan. Zobaczymy, czy ten plan wykorzystam, czy może na przykład napiszecie do mnie z jakimiś innymi problemami głosowymi, które... Akurat wezmę pod uwagę. Ja się nazywam Magdalena Gościmska i zapraszam Was do wysłuchania kolejnych odcinków. Zapraszam Was też na stronę www.megagłos.com. Tam więcej o mnie i o tym, co robię i co działam. No i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku. No to już naprawdę, papa, pa, cześć! Mega Głos.